Justyna Bajda Młoda Polska Nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiego Wrocław, rok 2003 Nagranie Studia Książki Mówionej Zakładu Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie Czyta Ksawery Jasieński Autorka książki Justyna Bajda ukończyła filologię polską i historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie od 2000 roku jest adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na epoce młodej Polski i europejskiego modernizmu, a szczególnie na zagadnieniu korespondencji sztuk wzajemnych relacji, w jakich pozostawały literatura i sztuka na przełomie XIX i XX wieku. Problematyce tej poświęciła rozprawę doktorską Poezja a sztuki piękne o świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy Tetmajera”. Jest również autorką kilkunastu artykułów oraz popularnego opracowania Na przełomie wieków młoda Polska. Rozdział pierwszy Dramaty przełomu Koniec XIX wieku był dla Europy czasem względnej stabilizacji politycznej, zdobyczy demokracji oraz szybkiego rozwoju przemysłu. Przełom stuleci patronował również wielu znaczącym wydarzeniom literackim i artystycznym, które kształtowały świadomość estetyczną także twórców młodej Polski. 1890-1918, jednej z najbarwniejszych epok w polskim życiu kulturalnym. Polityczna mapa Europy końca XIX wieku kryła pozorną stabilizację, choć po wojnie francusko-pruskiej 1870-71 na kilkadziesiąt lat zapanował pokój, dla wielu narodów był to czas, natężonego wyczekiwania, mającej wkrótce nadejść burzy. Polska nie była jedynym krajem, który pozostawał w niewoli. Od Rosji zależnie byli także m.in. Łotysze, Gruzini czy ludy Syberii. Do 1870 roku spod panowania Turcji wyzwoliły się Grecja, Serbia i Rumunia, ale inne państwa... Czarnogóra, Bułgaria i Albania uzyskały wolność dopiero w roku 1913 w wyniku II wojny bałkańskiej. A więc był to okres burzliwy i niejednolity. Dla jednych stał się la pok, której przyglądano się przez pryzmat długotrwałego pokoju panującego w Europie, bogatych kontaktów międzynarodowych, coraz wygodniejszego życia. Inni dostrzegali pozorność tego spokoju, wyczuwając zbliżanie się fin de siècle, czyli zmierzchu epoki, która rzucała odważne wyzwanie kolejnemu stuleciu, ale ujawniała też ogromną niemoc i strach przed postawieniem pierwszego kroku w labiryncie nowoczesności. Nadchodzące zmiany dawało się zauważyć w niemal wszystkich dziedzinach życia. Cała druga połowa stulecia stała pod znakiem naukowych odkryć i wynalazków. Część z nich dawno już poszła w zapomnienie. Niektóre jednak radykalnie zmieniły wyobrażenie człowieka o świecie, przyczyniły się do ratowania ludzkiego zdrowia i życia, do dziś ułatwiają codzienną egzystencję. Wiek XIX to także doba maszyn. Kolejna bariera stuleci została przekroczona w zawrotnym pędzie i huku kolei żelaznej automobili i tramwajów. Po pierwszych sukcesach londyńskich w latach 90. zaczęto kopać tunele pod stację metra na kontynencie. W sklepach na widocznym miejscu stanęły kasy, w biurach słychać było dźwięk maszyn do pisania. W prywatnych mieszkaniach pracowały maszyny do szycia, a z czasem także pierwsze pralki i odkurzacze, lampy elektryczne i telefony. Wzrastało tempo industrializacji. Druga połowa XIX wieku utrwaliła się w pamięci kolejnych pokoleń jako czas wielkich odkryć naukowych. W dziedzinie biologii największe znaczenie miała teoria ewolucji Charlesa Darwina, z 1859 roku, w bakteriologii odkrycie Louisa Pastera, w 1856 udowadniające przenoszenie niektórych chorób przez zarazki. Pośród badań genetycznych, znamienne dla dalszego rozwoju nauki, okazały się eksperymenty Grzegorza Mendla. Jednym z prawdziwych dobrodziejstw było wprowadzenie do medycyny szczepień, a w chirurgii aseptyki. Bardzo ważne stało się też zastosowanie znieczulenia ogólnego podczas operacji w połowie wieku. W końcu też uzyskanie środków uśmierzających ból, wśród których znalazła się niezastąpiona do dziś aspiryna, wynaleziona w 1893 roku. Przemierzanie znacznych odległości stanowiło coraz mniejszą barierę w kontaktach międzyludzkich. Do roku 1914, wyznaczającego historyczną cezurę epoki, nie było już właściwie takiej sfery życia, w której nie korzystano, by z najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Niestety, nie tylko w czasie trwania pokoju. Zmieniała się także sztuka wojenna. Kolej żelazną zaczęto wykorzystywać w Europie do szybkiego przerzucania setek tysięcy żołnierzy i na wyposażenie armii składało się uzbrojenie artyleryjskie i masywne opancerzenie. Docierając niemal do każdego, prasa stała się najpopularniejszym środkiem komunikacji społecznej przełomu wieków. Z pełną świadomością korzystały z tego faktu liczne firmy, reklamując swoje wyroby, m.in. maszyny rolnicze i coraz bardziej popularne maszyny do szycia. Na ziemiach polskich linie kolejowe pojawiły się już w pierwszej połowie XIX wieku. W nominalnie autonomicznym królestwie pierwszy odcinek kolei warszawsko-wiedeńskiej, Warszawa-Skierniewice, ukończono W 1845 roku Równie znaczące dokonania Nie ominęły dziedzin fizyki i chemii Wilhelm Röntgen odkrył istnienie promieni X W 1895 roku Maria Skłodowska-Curie Radioaktywności Wysiłki zwieńczone otrzymaniem Nagrody Nobla W 1903 roku Razem z mężem Pierem Curie oraz Henri becquerel oraz dwóch pierwiastków chemicznych Radu i Polonu Nagroda Nobla w 1911 roku. Liczne zjawiska wiązały się również ze spektakularnymi zmianami w świadomości społecznej. Emancypacja kobiet, choć kojarzona przede wszystkim z walką o równouprawnienie zawodowe, łączyła się z wieloma innymi narosłymi przez wieki problemami. Jednym z nich stała się potrzeba uświadomienia społeczeństwu gorzkiej prawdy o braku jakichkolwiek perspektyw dla kobiet usiłujących wyzwolić się z tradycyjnych zależności narzucanych im przez patriarchalny model rodziny. Zakwestionowano ideał mieszczańskiego życia, przeciwstawiając mu postawę artysty zamykającego się we własnym świecie cygana bądź wyrafinowanego w swej pozie dandysa. Kreując odrębne środowiska, twórcy sami zapewniali się o wielkim posłannictwie wobec sztuki, swojej inności, a nawet wyższości w stosunku do reszty społeczeństwa, hołdującego utrwalonym kanonom estetycznym i ulegającego powszechnie obowiązującym wartościom moralnym. Drogie zabawki Dla bogatych stały się bliższe ludziom, kiedy Henry Ford zaczął seryjną produkcję modelu T w 1907 roku, najtańszego wówczas samochodu na świecie. Kosztował 950 dolarów. Jedną z wielkich rewolucji końca wieku, nie tylko w sensie technicznym, ale też społecznym, stało się wprowadzenie przez Forda produkcji taśmowej, opartej na równie szybkim, co dokładnym wykonywaniu drobnej, wyuczonej przez pracownika czynności. Koncepcje filozoficzne nadczłowieka i świata pozbawionego Boga podważały dotychczasowe autorytety i burzyły tradycyjnie pojmowane dogmaty etyczne, ale jednocześnie prowokowały dyskusje z leickimi i racjonalnymi wyznacznikami pozytywizmu. Nagle okazało się, że otaczająca człowieka rzeczywistość, która dotąd poddawała się obiektywnym osądom, ma obszary wymykające się spod naukowej kontroli i niepodlegające doświadczeniu. Dotychczasowe narzędzia poznania świata stawały się bezużyteczne wobec chęci zgłębienia wymykających się zmysłowemu oglądowi tajemnic mistycznych uniesień czy obszarów psychiki ludzkiej. Stąd zainteresowanie i moda na spirytyzm, mediumizm, kabałę, okultyzm, gnozę, a nawet satanizm. Rozpaczliwe poszukiwania Boga nie ograniczały się już tylko do chrześcijaństwa, choć właśnie na przełomie wieków powstał ruch mający odnowić moc wiary katolickiej. Objęły również religię Dalekiego Wschodu, przyswajając kulturze europejskiej, pojęcia reinkarnacji czy nirwany. Zarówno Maria Konopnicka, jak i Eliza Orzeszkowa, jedne z najbardziej znanych pisarek końca XIX stulecia, porzuciły swoich mężów i potrafiły odnaleźć się w świecie, w którym trudno było o miejsce dla samotnej kobiety. Konopnicka wytrwale pracowała na siebie i szóstkę swoich dzieci. Orzyszkowa, głośno wykrzykująca pogardę dla dewocji i bezkrytycznej uległości wobec religii, z papierosem w dłoni i kochankiem u boku, uchodziła za jedną z największych gorszycielek epoki. W 1907 roku stanęła na czele pierwszego zjazdu Organizacji Kobiet Polskich w Warszawie. Ideologia przełomu stuleci została ukształtowana przez wielkie indywidualności. Po dziele filozofii pozytywnej francuskiego myśliciela Augusta Comte'a zwrócono się do idei niemieckich. Dopiero wówczas prawdziwą popularność zyskało główne dzieło romantyka Artura Schopenhauera 1788-1860 Świat jako wola i przedstawienie, napisane w 1819. Pokoleniu przeżywającemu załamanie wiary w sens istnienia świata, szczególnie atrakcyjne, wydawały się pesymistyczne poglądy na życie. Człowiekiem, twierdził Schopenhauer, rządzi bezcelowy popęd, którego nigdy nie będzie w stanie zaspokoić. Zawsze będą mu towarzyszyć uczucia niespełnienia i wiecznego niezadowolenia. A życie stać się może pasmem cierpień, łagodzonych jedynie przez wyzbycie się wszelkich potrzeb, współczucie dla innych i w końcu przez kontemplowanie bądź uprawianie sztuki. Patronem nowych idei moralnych stał się inny niemiecki myśliciel, Friedrich Nietzsche, żyjący w latach 1844-1900 W poglądach niczego artyści odnaleźli potwierdzenie swojej wielkiej indywidualności. Poczuli się jednostkami wybranymi, mogącymi przeciwstawić się zarówno dekadenckiemu smutkowi końca stulecia, jak i bezbarwnemu życiu pogardzanego przez nich filistra. W pracach takich jak Tako Rzecze Zaratustra, 1883 oraz Poza Dobrem i Złem 1886 Nietzsche podkreślał nadrzędną wartość życia i przeprowadził krytykę panujących ówcześnie zasad etycznych, sformułował tezę o istnieniu moralności panów nad ludzi, od której ludzkość zaczęła swoje istnienie i do której, jak twierdził, wróci. Filozofia niczego fascynowała pokolenie przełomu stuleci z kilku powodów. W niczańskim nadczłowieku widziano nie tylko ideał doskonałości biologicznej, żywotności, ale także moc duchową jednostek wybitnych, indywidualności ginących zwykle w tłumie filistrów. Poza tym upatrywano w niej ucieczkę od panoszącej się dekadencji. Lata 80. XIX wieku były dekadą, kiedy pozytywiści osiągnęli pełną dojrzałość twórczą. Pojawili się też pisarze urodzeni w latach 50. pokolenie pośrednie między pozytywistami a modernistami. Byli wśród nich polscy naturaliści Adolf Dygasiński, twórca utworów propagujących darwinowską koncepcję świata – Między innymi wilk, psy i ludzie, zając, co się dzieje w gniazdach, Antoni Sigetyński, wzorujący się na twórczości Gustawa Floberta, autor pierwszej polskiej powieści naturalistycznej na skałach Calvados, wszechstronnie uzdolniony Stanisław Witkiewicz czy Gabriela Zapolska, żyjąca w latach. 1857-1921. Ich działalność sięgnęła głęboko w lata młodej Polski. Nieco później, około roku 1910, rozpowszechniły się poglądy wybitnego francuskiego filozofa Henri'ego Bergsona 1859-1941 głoszącego Wyższość intuicyjnej percepcji rzeczywistości nad tradycyjnym, rozumowym poznaniem Cały świat jest w ciągłym rozwoju, który wynika z potężnych wewnętrznych sił Nazwanych przez Bergsona elan vital, czyli pęd życiowy Człowiek instynktownie powinien kierować się owym pędem A jego życie winno być strumieniem przeżyć i czynów Tylko w ten sposób stanie się istotą wolną, wyzwoloną od wszelkich konwencji narzucanych przez wychowanie i opinie społeczeństwa. Polska, odsunięta od głównego nurtu przemian w świadomości europejskiej w latach 80. XIX wieku, holdowała jeszcze utylitarnym ideom pozytywistycznym. Jednocześnie jednak pokolenie ludzi urodzonych już po powstaniu styczniowym – zaczęło kwestionować wszystko, co charakterystyczne, typowe i powtarzalne, a obowiązującemu powszechnie kultowi rozumu i poznaniu empirycznemu przeciwstawiać nowy sposób postrzegania otaczającej je rzeczywistości, oparty na intuicyjno-emocjonalnym stosunku do świata. W paryskim piśmie La Plume Jednym z najbardziej poczytnych periodyków literacko-artystycznych odnotowano Rosja jest zbyt zajęta problemem finlandzkim, żeby mieć czas na prześladowania Polaków Jak na razie to zajmuje się nimi Wilhelm II Wydaje się jednak, że Polacy są mimo tego prześladowania silniejsi niż kiedykolwiek indziej Krzyk rozpaczy dzieci wrześni, który poruszył wszystkie serca Miał swoje poważne następstwa, szczególnie mocne w polskich duszach. Polska zaczyna się poruszać. Jeśli Bóg zechce, będą z tego owoce. Napisano we Francji. Lata osiemdziesiąte miały być dla naszego społeczeństwa kolejną popowstaniową dekadą. Ostatecznie pozbawioną romantycznych marzeń o odzyskaniu niepodległości, w wyniku ogólnonarodowego zrywu i wyciszoną ideologicznie. Zróżnicowana sytuacja polityczna i gospodarcza trzech zaborów tworzyła odmienne hierarchie wartości, którym podporządkowywało się polskie społeczeństwo. W zaborze pruskim literatura i sztuka zostały radykalnie zepchnięte na plan dalszy w konfrontacji z walką o prozaiczny byt. Wraz z kolejnymi sukcesami militarnymi Prusy rosły w potęgę Polityka Kulturkampfu, Zapoczątkowana przez rząd Bismarcka Jeszcze w latach 70 A następnie działania hakaty Od 1894 roku Polegające na przejmowaniu od Polaków ziemi I pozostających w ich rękach środków produkcji Germanizacji szkolnictwa oraz wszelkich urzędów W końcu też polityka rugów pruskich prowadziły do konsekwentnego zniemczania ludności. Wśród odbijającego się szerokim echem nawet w zachodnioeuropejskiej prasie rozpaczliwego krzyku dzieci szkolnych z wrześni, występujących przeciwko nauce religii w języku niemieckim, nie było miejsca na dyskusję o charakterze estetycznym. Na łamach socjalistycznego przedświtu przeniesionego W 1903 roku z Krakowa do Londynu grupa działaczy zaczęła formułować utopijny program kolejnego powstania narodowego, tym razem wspartego siłą klasy robotniczej. Graficznym opracowaniem zarówno wydawnictw ciągłych jak i akcydensowych zajmowali się znani artyści młodopolscy. Okładkę przedświtu projektował Teodor Terlecki. Na pocztówce PPSD z 1903 roku znalazła się reprodukcja pracy Kazimierza Sichulskiego Krew naszą leją katy. Mimo, że Prusy były właściwie krainą pustą dla polskiej sztuki i literatury przełomu wieków, to właśnie stamtąd pochodziły dwie wielkie, choć radykalnie odmienne osobowości młodopolskie. Stanisław Przybyszewski, żyjący w latach 1868-1927 i Jan Kasprowicz, 1860-1926. W żadnym z zaborów nie mówiło się głośno o kolejnym wielkim zrywie narodowym, ale był to spokój pozorny. Warszawa w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku była świadkiem licznych incydentów o charakterze politycznym, manifestacji strajków młodzieży akademickiej, ciągłych aresztowań. Z roku na rok kolejne ukazy carskie, dążące do likwidacji wszelkich polskich instytucji autonomicznych, zaostrzały represje w Królestwie. Wzrastająca świadomość proletariatu przyczyniła się do powstania kolejnych stronnictw i partii politycznych m.in. w 1892 roku PPS, rok później SDKP, czyli Socjaldemokracji Królestwa Polskiego, żeby ostatecznie wybuchnąć w najważniejszym w pierwszej dekadzie nowego stulecia wydarzeniu rewolucji 1905 roku. W sytuacji narastającego napięcia politycznego ciągle jeszcze aktywne środowisko pozytywistów Głosiło hasła wzywające do rezygnacji z ideałów romantycznych na rzecz intensywnych działań dla dobra pozostającego pod władzą zaborców społeczeństwa, pojmowanego jako jeden istniejący dzięki wspólnym wysiłkom organizm. Wszystko to sprzyjało raczej kontynuacji racjonalnego pojmowania funkcji sztuki i literatury, których głównym zadaniem było podtrzymywanie podstawowych wartości społecznych. Odmienne warunki panowały w Galicji, szczycącej się pod panowaniem Franciszka Józefa autonomią i licznymi swobodami narodowymi. Liczne portrety Franciszka Józefa, który żył w latach 1830-1916, miały utrwalić wizerunek dobrego cesarza, żyjącego w zgodzie z prawami boskimi i ludzkimi, Stojącego na czele państwa idealnego, które dało schronienie wielu narodom, pozwalając im jednocześnie na zachowanie własnej kultury, tradycji i wyznania. Polska ludność monarchii austro-węgierskiej posiadała własny sejm, tak zwany krajowy, z siedzibą w Lwowie. Dwa uniwersytety, krakowski i lwowski. Polskie szkolnictwo, co znacznie ułatwiało rozwój nauki, i pielęgnowanie kultury narodowej. Jednocześnie jednak sytuacja gospodarcza regionu wyglądała wręcz katastrofalnie. Poprzedzająca epokę młodej Polski doba ideologii pozytywistycznej nie została przerwana żadnym spektakularnym wydarzeniem. Pierwiastki realizmu i naturalizmu przenikały do świadomości społecznej, literatury i sztuki jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach Kolejnego wieku. Nie tylko pisarze starszego pokolenia, ale także wielu młodszych twórców nie potrafiło definitywnie odciąć się od utrwalanych przez całe XIX stulecie tradycji estetycznych i odnaleźć w nowej sytuacji społecznej i ideologicznej. Wszyscy, zarówno ci, których z naturalnych przyczyn wymiany generacji nagle okrzyknięto mianem pokolenia starych, jak i ci, którzy zaczęli mienić się młodymi, poszukiwali swojego miejsca w coraz szybciej zmieniających się warunkach. Życie warszawskie pod redakcją Zenona Przesmyckiego, czyli Miriama, wychodzące w latach 1887-1891, było jednym z najwcześniejszych zwiastunów nadchodzących zmian w tradycyjnym systemie wartości estetycznych. Termin dekadentyzm w odniesieniu do literatury XIX-wiecznej po raz pierwszy został użyty przez Teofila Gotiera w przedmowie do kwiatów zła Charlesa Baudlera w 1868 roku. Stał się popularny m.in. dzięki wydawanemu od 1886 roku pismu Decadent". Początkowo oznaczał tendencje występujące w poezji młodego pokolenia poetów francuskich, symbolistów. Używany był także jako nazwa prądu kształtującego ich twórczość. W Polsce zjawisko to zostało zauważone już w latach 80. w licznych artykułach prasowych, m.in. Aleksandra Mańkowskiego i Henryka Sienkiewicza, a później także Edwarda Przewózkiego, Stanisława Żewózkiego, Wacława Naukowskiego, Cezarego Jelenty i Marii Komornickiej. Głośne forpoczty z 1895 roku. Z jednej strony pęd ku nowoczesności, chęć zbliżenia się do myśli europejskiej, a z drugiej ciążące na naszym kraju uwarunkowania polityczne, ukształtowały w ostatniej ćwierci XIX stulecia dwa główne nurty ideologiczne. Pierwszy z nich, tradycyjnie łączony z Królestwem, nastawiony był w głównej mierze na racjonalne postrzeganie rzeczywistości. Widoczne w środowisku twórców warszawskich preferencje dla bezpiecznej postawy ahistorycznej i kultu wartości życia doczesnego wynikały przede wszystkim z tradycji ugody i pracy organicznej, żywych inspiracji realizmu i naturalizmu. U szczytu możliwości twórczych byli wówczas wielcy mistrzowie pióra, jak Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa czy Henryk Sienkiewicz, którzy dominowali nad świadomością artystyczną dawnej stolicy oraz ciągle aktualnych nakazów społecznej odpowiedzialności literatury. Takiej postawie sprzyjała też panująca po upadku powstania styczniowego napięta atmosfera polityczna i trwający nieprzerwanie od roku 1864 stan wojenny. Mimo niesprzyjających warunków już w drugiej połowie lat 80. pojawiły się w środowisku twórców warszawskich zwiastuny przewrotu antypozytywistycznego przygotowującego miejsce pod kiełkującą już uczuciowość modernistyczną. Nie było to obszar miasto odizolowane od reszty świata. Zarówno warszawska młodzież, jak i pracownicy naukowi chętnie wyjeżdżali na studia do Krakowa i Lwowa, a stamtąd dalej, na zachód, skąd szybko zaczęły docierać do kraju najświeższe idee. Ówczesna prasa warszawska, dzięki licznym korespondentom rozsianym po całej Europie, zupełnie dobrze orientowała się we wszelkich estetycznych nowinkach. Inna rzecz, że nie były one chętnie przyjmowane przez posiadającego tradycyjnie ukształtowany gust czytelnika. Dostrzegano także nieuniknione przeobrażenia zachodzące w świadomości przedstawicieli młodej generacji, zwiastujące rychły konflikt międzypokoleniowy. Prawdziwą karierę zrobiło pojęcie Nirwany, zaczerpnięte z filozofii buddyzmu, a spopularyzowane przez Artura Schopenhauera, który wprowadził je do swoich rozważań jako określenie stanu ogarniającego znużonego ciągłą walką o byt człowieka. Osiągnięcie stanu Nirwany miało pozwolić na oderwanie się od okrucieństw świata – zerwanie więzów z rzeczywistością i w końcu znalezienie ostatecznego ukojenia. Różne bywały oblicza młodopolskiej nierwany. Zamyślenie, zapomnienie o otaczającym ludzi złu, zniknięcie w bezpiecznych ramionach Boga snu Morfeusza. Młodopolanie sięgali po motywy ucieczki i oddalania się od realnego świata. Pojawiło się także tajemnicze bóstwo, które proszono o pomoc, jak to czynił Kazimierz Tetmajer w hymnie do Nirwany. Z otchłani klęsk i cierpień podnoszę głos do ciebie. Nirwano, od myśli i pamięci oderwij moją duszę. Nirwano. Od oczu mych odegnaj złe i nikczemne twarze. Nirwano. Przyjdź Twe królestwo, Jako na ziemi, Tak i w niebie, Nirwano. Jednym z pierwszych, Którzy dostrzegli zmiany światopoglądu I najwcześniejsze objawy zjawiska Mającego wkrótce zawładnąć Niemal całym pokoleniem Młodych twórców był 45-letni już wówczas Henryk Sienkiewicz. Jego powieść bez dogmatu która wyszła w 1891 roku, stała się jednym z granicznych filarów dzielących racjonalnie pojmowany świat pozytywistów od uczuciowości modernistów. Powieść została napisana w formie intymnego dziennika głównego bohatera Leona Płoszowskiego. Bezkrytyczna ufność w filozofię pozytywną nie tylko odebrała mu ostatecznie wszelkie nadzieje, ale zdradziecko nie przyniosła w zamian nic, co mogłoby zaspokoić potrzeby duchowe, czyniąc go bezbronną istotą, nieporadną w życiu codziennym, niezdolną do jakiegokolwiek działania i ostatecznie przegrywającą w walce o istnienie. Płoszowski miał należeć do ludzi, którzy, jak sam notował, zwątpili o ideałach religijnych i socjologicznych którzy stracili zaufanie w potęgę wiedzy i ludzkiego rozumu. Jego pokolenie jawiło mu się jako cała masa ludzi właśnie najbardziej rozwiniętych, niepewna dróg, pozbawiona wszelkich dogmatów, szamocząca się, beznadziejna, która zasuwa się obecnie coraz głębiej w mgły mistycyzmu. W latach 90. XIX stulecia wyraźnie zaczynała się kształtować nowa świadomość kulturowa. Rok 1891 przyniósł liczne poetyckie debiuty pokolenia twórców dwudziestokilkuletnich, zwiastujące początek odradzania się traktowanego po macoszemu w epoce poprzedniej liryzmu. Do tych znaczących wydarzeń literackich doszło w niewielkim, ciągle jeszcze bardzo prowincjonalnym Krakowie, mieście kultywującym Tradycyjne wartości, konserwatywnym i staroświeckim, które dzięki niebywałemu zjednoczeniu się malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, ludzi pióra i teatru, już wkrótce miało się stać nieformalną stolicą młodej Polski i pierwszym prawdziwym azylem artystów, jakiego wcześniej u nas nie było. Bo Kraków takim, jakim go warunków uczynił, pisał Boj. To było najoryginalniejsze miasto pod słońcem. Były tam arystokratyczne pałace, snuły się po nim kwefy, sutanny i czarne kapelusze. Były poważne mury akademii, biurety i togi. rojem młodzieży wysypywały się z uniwersyteckich gmachów. Była i dzielnica artystów, gdzie kwitły sztuki piękne i gdzie w zaciszach pracowni Uzbrojone w węgiel, młode dłonie kopiowały, częściej co prawda gipsowe niż żywe modelki. Były i wąskie uliczki, ciche, cichutkie i malownicze zakątki, i stare kościoły. Niezaprzeczalny fenomen miasta, przyciągającego na przełomie wieków rzeszę twórców, naukowców i brać studencką, miał wynikać wedle głównego kronikarza epoki Tadeusza boja z przypadkowego, choć szczęśliwego zbiegu okoliczności. Oprócz swobód politycznych, którymi rząd wiedeński obdarzył wszystkie narodowości wchodzące w skład monarchii austro-węgierskiej, miasto to posiadało wielowiekową historię utrwaloną w pamiątkach przeszłości, wśród których znalazły się Uniwersytet, Wawel, Monumentalne pałace, kamienice i średniowieczne kościoły. Do atutów należały też liczne malownicze zakątki, wąskie brukowane uliczki i mnóstwo pracowni artystycznych. Wszystko to sprawiało, że Kraków był miastem kontrastów, objawiających się w przepychu siedzi arystokracji i nędzy przedmieść, potędze instytucji kościoła i odwadze kpienia z tradycyjnej pobożności randze nauki akademickiej i kipiącej młodością braci studenckiej. Żył swoją własną, niepowtarzalną atmosferą, nie godząc się na miano prowincji. Tym bardziej, że miał się czym szczycić. Tam właśnie działał jeden z dwóch polskich uniwersytetów. Od kilkudziesięciu lat istniało Krakowskie Towarzystwo Naukowe, które w latach 1871 73 Zostało przekształcone w Akademię Umiejętności, otwartą dla sław naukowych wszystkich zaborów. Powstawały muzea, Muzeum Czartoryskich i Muzeum Narodowe. Przy uniwersytecie funkcjonowała Szkoła Sztuk Pięknych, przekształcona w 1900 roku w Samodzielną Akademię Sztuk Pięknych. Prężnie działał teatr. Organizowano wystawy nie tylko sztuki polskiej, wychodziły liczne tytuły prasowe, w tym także znaczące pisma o profilu literacko-artystycznym. Świat 1888-1895, prowadzony przez Zygmunta Sarneckiego, Życie 1897-1900, założone przez Ludwika Szczepańskiego, Identyfikowane jednak przede wszystkim ze Stanisławem Przybyszewskim, który przejął pismo we wrześniu 1898 roku i redagował je już do zamknięcia. Na przełomie wieków powstały w Galicji dwa piękne i nowoczesne pod względem technicznym budynki teatralne w Krakowie i we Lwowie. Krakowski Teatr Miejski, obecnie imienia Juliusza Słowackiego, zainaugurował działalność w październiku 1893 roku przedstawieniem fragmentów Balladyny Słowackiego i zemsty Aleksandra Fredry. W drugiej połowie XIX wieku powstał nowy gmach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Novum, w którym młodzi adepci słuchali wykładów sław naukowych m.in. historyka literatury, Profesora Stanisława Tarnowskiego Wybitnego językoznawcy Profesora Jana Baudouin de Courtyny I uznawanego za pierwszego nowoczesnego Historyka sztuki Profesora Mariana Sokołowskiego Kraków szczycił się wydawnictwami O charakterze literacko-artystycznym Należały do nich Znakomite periodyki Życie Redagowane, jak już powiedzieliśmy Przez Stanisława Przybyszewskiego Świat Zygmunta Sarneckiego, szukający wzorów do naśladowania nie tylko w wydawnictwach rodzimych, o szczególnie staranną szatę graficzną pism dbali najlepsi polscy artyści. Z życiem współpracował m.in. Stanisław Byspiański, ze światem Piotr Stachiewicz, Włodzimierz Tetmajer i Leon Wyczółkowski. W atmosferze, o której po latach napisał boj, że poezja była w powietrzu, w roku 1891 ukazały się w Krakowie trzy znaczące tomiki poetyckie. Jednego z pierwszych odkrywców tatrzańskich osobliwości, Franciszka Nowickiego, żyjącego w latach 1864-1935, niemal zupełnie już dziś zapomnianego Andrzeja Niemojewskiego, 1864-1921 i głównego sprawcy wczesnego zamieszania młodopolskiego Kazimierza Tetmajera 1865-1940 Obok ciągle jeszcze czytelnego tonu społecznego można w nich było odnaleźć szczególnie w wierszach Tetmajera także pierwsze sygnały rodzącej się uczuciowości modernistycznej Liryki Tetmajera przyniosły zwiastuny buntu przeciwko radykalnemu wtłoczeniu człowieka w ramy nakreślone prawami naukowego determinizmu. Wcześniejsze optymistyczne ujęcie pozytywistów, uwalniające człowieka od wszelkich pytań o charakterze metafizycznym, ustąpiło miejsca pesymistycznym hasłom głoszącym całkowite uzależnienie rodzaju ludzkiego od sił natury. Nowa interpretacja naukowego pojęcia determinizmu doprowadziła do pierwszych objawów melancholii, żalów kierowanych w próżnię, prób bezowocnego przeciwstawienia się odwiecznym regułom rządzącym światem. Zrywając jednocześnie z radosnym optymizmem poprzedniej epoki, poeta pisał – nie wierzę w nic, nie pragnę niczego na świecie. Wstręt mam do wszystkich czynów, drwię z wszelkich zapałów. Wiersz pod tytułem Nie wierzę w nic stał się jednym z najpopularniejszych utworów doby młodej Polski, a jego autora okrzyknięto duchowym przywódcą młodego pokolenia. Te schyłkowe nastroje odwoływały się do dekadenckich manifestów poetów francuskich, a szczególnie jednego z najpopularniejszych utworów, Pola Werlena – Niemoc Zaczynającego się od słów Jam, cesarstwo, uschyłku wielkiego konania Otwartej deklaracji niewiary, totalnej niemocy I próby poszukiwania schronienia w sztuce I intensywności wszelkich doznań Ufnągły wybuch beznadziejności i ucieczka na ośle Przed życiem doczesnym Miały też na stałe przylgnąć do definicji polskiego modernisty dekadenta, choć sami sprawcy rewolucji estetycznej bronili się przed tym dyskredytującym ich mianem. Do pokolenia debiutującego na przełomie lat 80. i 90. należała plejada znakomitych polskich poetów, pisarzy, krytyków i artystów kształtujących w następnych latach całą literaturę i sztukę młodej Polski. Byli wśród nich m.in. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Antoni Lange, Wacław Rolicz-Lider, Kazimiera Zawistowska, Maryla Wolska. Dekadentyzm, który rzekomo szerzyli i którym zatruwali zdrowe społeczeństwo, nie był kierunkiem literackim, posiadającym ściśle określony program i założenia estetyczne. Stanowił raczej ogólnoeuropejski prąd duchowy, postawę ukształtowaną przez cyganerię artystyczną ostatniego dwudziestolecia XIX wieku i przejawiającą się w twórczości wielu modernistów. Nadchodzący koniec stulecia sprzyjał myśleniu o zmierzchu kultury i wszelkich nadziei, Coraz bardziej napięta atmosfera ostatnich dziesięcioleci wieku, niosących zmiany we wszystkich dziedzinach życia, wywoływała uczucia zagubienia i niepewności. Nie było już nic trwałego. Nie warto było mierzyć sił na zamiary, do czego kilkadziesiąt lat wcześniej wzywał Adam Mickiewicz, ani angażować się w pozytywistyczne hasła, które okazywały się tylko złudzeniem. Poczucie zagrożenia i niestabilności zaczęło prowokować niepokojące nastroje, pytania o to, jakie będzie następne stulecie, co przyniesie światu poszczególnym ludziom, a przede wszystkim tym najbardziej wrażliwym, czyli artystom. Schyłkowcy zostali owładnięci magią końca wieku. Otaczani zewsząd nowymi pomysłami na życie i na sztukę, Usiłowali określić swoje uczucia i znaleźć własne miejsce pośród zaskakujących nowości. Nierozumiani przez starsze pokolenie, zbuntowani przeciwko utartym tradycjom epoki, podkreślali swoją odmienność oraz szczególną niechęć do świata mieszczańskich konwenansów, którym nie tylko pogardzali, ale wobec którego równie często czuli się zupełnie bezradni. Z nas szydzą, żeśmy z jakichś niby szczytów runęli w dół i złamali skrzydła, a teraz w niemoc ujęci jak w sidła, leżymy pełni przekleństw, skarg i zgrzytów. Z Bogusława Butrymowicza, Dekadenci. Obok debiutów poetyckich, rok 1891 przyniósł jeszcze jedno objawienie wydrukowane w krakowskim świecie opracowanie dramatów belgijskiego poety Morisa Meterlinka, żyjącego w latach 1862-1949. Stało się wykładnią najnowszego kierunku estetycznego modernizmu europejskiego symbolizmu. Autorem wstępu do wyboru pism dramatycznych Wydanie polskie, rok 1894, był Zenon Przesmycki, żyjący w latach 1861-1944. Krytyk literacki i artystyczny, apologeta czystego piękna w sztuce, twórca pisma artystów młodopolskich Chimera, które wychodziło w latach od 1901 do 1907. Nad Krakowem powiał wiatr nowości, czyniąc zmiany w utartych hierarchiach wartości i tradycyjnych kanonach piękna. Na afiszach i witrynach księgarni pojawiły się dziesiątki nowych nazwisk, wokół których tworzono fascynujące, choć często fałszywe mity. Całe młode pokolenie artystów wyznawało za Tettmajerem Evi Valarte i utożsamiało się z jego Albatrosem Dobrze wychowane panny z wypiekami na twarzach czytały potajemnie erotyki, odzierające romantyczne anielice z ich skrzydlatych okryć. Tłumy mieszczuchów wyruszyły w Tatry, żeby zobaczyć słynny widok ze Świdnicy do Doliny Wierch Cichej. Wiersze pochodzące z drugiej serii poezji 1894, poety z Ludźmierza początkowo odrzucone przez bodajże siedmiu wydawców i ostatecznie wydane na kredyt, zostały okrzyknięte wykładnią poglądów wstępujących w życie literackie młodych twórców, wyrazem ich nastrojów i uczuć. I choć pokolenie debiutujące na początku lat 90. zdawało się przepełnione skrajnym pesymizmem, to już słynna druga seria Tetmajerowa niosła ze sobą próby znalezienia Antidotum na chorobę końca wieku Włoski poeta Gabriel Danunzio stał się mimochodem przyczyną największej prasowej polemiki przełomu wieków. Po ukazaniu się artykułu na jego temat rozgorzała zacięta dyskusja wokół dekadenckiej uczuciowości młodego pokolenia twórców zwieńczona opublikowaniem przez Artura Górskiego w krakowskim życiu cyklu artykułów, które utrwaliły nazwę Młoda Polska. Domiana nadrzędnego terminu określającego epokę przełomu wieków pretendowało kilka terminów modernizm, dekadentyzm, symbolizm, a nawet impresjonizm. Już przez krytyków młodopolskich Wilhelm Feldmann, Edward Porębowicz był używany także termin neoromantyzm. Do rangi nazwy epoki podniesiony został przez Juliana Krzyżanowskiego. Najtrwalszą i najbardziej pojemną semantycznie okazała się utrwalona w świadomości pokoleń nazwa Młoda Polska, z której Kazimierz Wyka wyodrębnił jako modernizm pierwsze dziesięciolecie 1890-1900. Nazwa Młoda Polska została wykreowana kilka lat później Po raz pierwszy pojawiła się w roku 1898 w tytule polemicznego cyklu artykułów Artura Górskiego 1870-1959 drukowanych w krakowskim życiu numer dziewiąty-dziesiąty. Pretekstem do zagorzałej dyskusji na łamach prasy stał się artykuł młodego krytyka literackiego Tadeusza Kończyckiego. 1875-1944 poświęcony właśnie włoskiemu poecie Gabrielowi Danunzio. Słowo polskie, numer 37. Choć w gruncie rzeczy zupełnie błahy, zaledwie informujący czytelnika o istnieniu nieznanego nikomu poety, sprawił, że narastający od jakiegoś czasu konflikt między starszą generacją pisarzy a młodym pokoleniem twórców przerodził się nagle w otwartą walkę ostro wystąpili przeciwko niemu publicysta Stanisław Szczepanowski w artykule z Dezynfekcja prądów europejskich słowo polskie numer 40 z 898 roku i Marian Żdziechowski w odczycie Spór o piękno przegląd literacki numer 7 z tego samego roku posypały się buńczuczne odpowiedzi pisał Kazimierz Tettmajer, Ludwik Szczepański, ale przede wszystkim Artur Górski pod pseudonimem Quasimodo, nie tylko broniąc młodych przed zarzutem dekadencji, ale też bezpardonowo wytykając grzechy wcześniejszego pokolenia. Zapytujecie, gdzie nasz czyn bohaterski i jakimś prawem stawiacie nam to pytanie. I któż to pyta nas o to? Czy to nie przedstawiciele społeczeństwa, które wydało Tekę Stańczyka i teorię trój lojalności? Czy to nie ci, co patrzyli obojętnie na to, jak nas wychowywano w szkołach bez żadnego patriotyzmu, nawet bez poczucia odrębności narodowej? Sami uderzcie się w piersi! Serca nasze nie są czyste, kłamstwo w nich mieszka, zajadłość stronnictwa obłuda, podwórkowa polityka feudalno-lwowsko-wiedeńska – Brak nam wielkiej idei, wielkiego poświęcenia i nie jesteśmy godni wielkiej bohaterskiej poezji. Nie jesteśmy godni. Nadszedł czas znaczony odważnym konfiteor 1899 Cygana Przybyszewskiego, hymnami 1898-1901 Kasprowicza i wielkimi dramatami Wyspiańskiego niedopowiedzeniami symbolizmu i secesyjnymi ozdobnikami, ostrzem satyry zielonego balonika i elitarną estetyką chimery. Młoda Polska stała się rzeczywistością. Lwów, jako stolica Galicji, był siedzibą Sejmu Krajowego, który m.in. miał prawo uchwalania ustaw dotyczących kultury, oświaty i opieki społecznej. Kraków nie był jednak miastem, któremu dane było poznać artystyczne życie młodopolskiej boemy. Oprócz niego równie istotnym ośrodkiem był Lwów, stolica Galicji. Na przełomie wieków było to miasto znacznie bardziej europejskie od małomiasteczkowego Krakowa, a nawet Warszawy. Tam właśnie swoją siedzibę znalazła cała władza administracyjna zaboru galicyjskiego oraz Sejm Krajowy, a obok nich świat naukowy, literacki i artystyczny. Młodopolski Lwów słynął z cennych zbiorów bibliotek uniwersyteckiej, baworowskich, lubomirskich czy dzieduszyckich, ale kiedy kilkadziesiąt lat wcześniej W 1817 roku Józef Maksymilian Ossoliński powoływał do życia bibliotekę imienia Ossolińskich, o Galicji pisano, że to kraina, w której ludzie już nawet nie myślą po polsku. Lwów był drugim polskim miastem posiadającym własny uniwersytet, a także politechnikę, na którym wykładali znakomici humaniści z Edwardem Porembowiczem, 1862-1937 i Janem Kasprowiczem na czele. Funkcjonowały liczne biblioteki, w tym słynne zbiory dzieduszyckich, lubomirskich czy osolińskich. Istniały muzea i towarzystwa naukowe znane w całym kraju wielkie księgarnie i oficyny wydawnicze, a wśród nich m.in. Altenbergów i Władysława Gubrynowicza, których wydawano najnowsze i najmodniejsze ówcześnie dzieła z zakresu filozofii i estetyki prace Henriego Bergsona, Williama Jamesa czy Teodila Ribota. Lwów był także okurą z najnowszymi prądami artystycznymi. Znał młodą literaturę i modernistyczny repertuar teatralny. W latach 1897-1900 powstał w Lwowie nowy budynek teatru, którego dyrekcję objął przybyły z Krakowa Tadeusz Pawlikowski. Za jego kadencji na scenie pojawiły się takie gwiazdy sztuki aktorskiej jak Helena Modrzejewska czy Ludwik Solski. Pawlikowski dbał także o repertuar, promując dramat modernistyczny polski i obcy. Lwowska publiczność poznała dzieła dramatyczne Wyspiańskiego, Przybyszewskiego, Ritnera, Kisielewskiego, ale też Metterlinka, Ipsena, Strindberga i Hauptmana. Ze Lwowa pochodzili znani malarze, jak Władysław Jarocki, Stanisław Dębicki czy Kazimierz Sichulski, wprowadzający do polskiego malarstwa folklor huculski. Tam też istniało Interesujące środowisko literackie, które tworzyli obok wchodzącego w najdojrzalszy okres swojej twórczości Jana Kasprowicza, m.in. bracia Wincenty i Stanisław Brzozowscy, czy Maryla Wolska i Bronisława Ostrowska, ale przede wszystkim znakomity Leopold Staff 1878-1957 jeden z nielicznych poetów młodej Polski, którzy zaczęli poszukiwać nowych środków wyrazu dla swojej poezji, rezygnując z obowiązujących w XIX stuleciu kanonów formalnych i estetycznych. Pod egidą przybyłego z Krakowa Tadeusza Pawlikowskiego 1861-1915 świetnie rozwijał się teatr bazujący głównie na modernistycznym repertuarze, a obok niego liczne